mu się pod dupą, a i zdarzało się, że on ratował mnie z przeróżnych opresji. Więc poproś Tarina, by przynajmniej w jego obecności mój mieszek był bezpieczny i namów go, by wysłuchał mej prośby. Tego chcę w zamian za moją pomoc. Cwany jesteś, Sargiorze, cwany! Uśmiechnął się parobek i zerknął na swojego przyjaciela. Ten mrugnął porozumiewawczo okiem. Tarinie, jako człowiek miasta pragnę, byś miał baczenie na każdego łysego mężczyznę, którego spotkasz podczas swej pracy. Szczególnie, jeśli ów mężczyzna będzie miał na karku tatuaż. Widzę, że masz tu kilku nierzyczliwych twej personie osób. Czy nieżyczliwych to się jeszcze okaże? A za każdą informację płacę dziesięć miedziaków. Za dziesięć miedziaków nie potrzebowałbym nawet rekomendacji Dreda, by skłonić się ku twej prośbie. To dobrze. Nie bierz tego do siebie, Sargiorze, rzekł parobek, nalewając sobie trunku ale od razu poznać, że należysz do ludzi, którzy nie umierają ze starości. Możliwe. I tam. Nie słuchaj tego pucybuta. On tak zawsze zło rzeczy. Napijmy się lepiej. Sargior skosztował wina i stwierdził, że jest przepyszne. Jak do piwa musiał przywyknąć tak nalewka, Okazała się wyjątkowo smaczna. Wracając do twego pytania, prząknął Dred. To nie ma za dużo dogadania. Ot, ustawiasz się na walkę z gorgolem, ustalacie pulę i o wyznaczonej godzinie zachodzisz do areny. A jak dokładnie wygląda pojedynek? Ano, całkiem normalnie lejecie się na gołe pięści. Bez żadnej broni. Bez żadnej magii, aż który nie padnie. Trzeba ci jednak wiedzieć, trącił się Tarin, że jak poza areną się Pacze Gorgola, jak i on sam nie grzeszą dobrymi manierami, tak na arenie są bardzo honorowi i wyczuleni na oszustwa. Także nawet jeśli oklepiesz tam komu buźkę, to będzie on potem szukał zemsty. Możesz być też pewien, że podczas walki nie ujrzysz niespodziewanie kozika w swym boku. Niemile widziane są też wszelkie kobiece zagrywki, jak dajmy na to odgryzanie uszu, targanie za włosy, drapanie oczu lub pospolity kop. W jajca. Rozumiem. Pokiwał głową w skupieniu Sargior. Wino znikało z karawki w tempie iście błyskawicznym i budziło potrzeby. Fizjologiczne najpierw, a następnie zaś te bardziej męskie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jutro się pożegnamy. Wzruszył się robotnik i przechylił się przez stół, by objąć swego nowego przyjaciela. Daruj sobie czułości, powiedział Sargior, unikając niedźwiedziowatego uścisku. Lepiej pofolguj sobie i ostatni raz skorzystaj z przywilejów płynących z kawalerskiego stanu. Do czego zmierzasz? Oburzył się Dred. Nie udawaj, niewiniątka. Nie pamiętasz, gdzie skrzyżowały się nasze ścieżki? Gdzie? zapytał Sargior, czując jak mieszanina piwa i wina szumi mu w głowie. W lupanarze, bez wstydu oświadczył dret. gdzie przyszło nam poużywać na jednej gamradce? I to nie na zmianę, tylko naraz. Sargior niemalże opluł się winem, które właśnie miał zamiar przełknąć. Widząc to, Tarin jął się tłumaczyć. Chude to były dla nas obu czasy i trzos nie pozwalał wybrzydzać, a gamratka była wcale grzeczna. Nie wnikam, uciął sargior. To jak będzie, Tarinie? potowarzyszysz mi w mej ostatniej przygodzie, nim osiądę ze swą kobietą? Po odparł parobek. A ty, sargiorze? Zaskoczyło go to pytanie. W pierwszej chwili chciał skorzystać z zaproszenia podpowiadał mu to ośrodek myślowy, znajdujący się poniżej torsu. Jednak w opozycji do niego. Stał ośrodek myślowy ulokowany powyżej torsu, który wzbraniał mu podobnego zachowania. Po pierwsze, krępowałoby go ciało, które przecież nie było do końca jego. Po drugie, nie chciał dać okazji kolejnej przygodzie, która mogłaby się skończyć różnie. Wszak jutro miał kilka ważnych spraw do załatwienia. Mimo pokusy odmówił. Złożenia ofiary miejscowej bogini miłości, jakkolwiek ją zwano, i pozwolił swym towarzyszom wstać z ławy i ruszyć w kierunku drzwi. — Jutro się spotkamy — rzucił na odchodnym Tarin. — Bądź tu w porze obiadu. Dwójka towarzyszy wyszła. Sargior odprowadził ich wzrokiem. Następnie dopił słodkie wino i cicho beknął. Również wstał i udał się do swego alkierza. Głowę miał lekką, a ciało rozkołysane. Był zadowolony z poczynionych amicycji. Cieszył się również na jutrzejszy dzień, gdyż zapowiadał się on wielce ciekawie. Pewny siebie i pełen dobrych przeczuć, zwalił się na łóżko. Wino pogrążyło go z początku w płytkim, później w coraz głębszym śnie. Już po godzinie Sargior spał w najlepsze. Rozdział dwudziesty Sargior przebudził się wczesnym rankiem. W pierwszym odruchu chciał przewrócić się na drugi bok i ponownie zapaść w sen, ale dochodząca do głosu świadomość się zbuntowała. Nie pozwoliła na drzemkę i nakazała obudzenie. W nocy nieraz budził się z powodu nieprzyjemnego uczucia w żołądku. Teraz, gdy nerwy zaczęły działać na pełnych obrotach, poczuł, jakby wczoraj wypił wiadro, gęstego szlamu. O dziwo nie bolała go głowa, ale brzuch ciążył mu i dokuczał. Sargior strzelił sobie z otwartej dłoni w twarz i zrobił kilka skłonów. Wziął cały swój dobytek i zszedł na dół do sali. O śniadaniu nie mogło być mowy, ale pragnienie paliło go żywym ogniem. Widząc Sargiora, stara Kenabowa wyciągnęła kufel, ale powstrzymał ją szybkim i nerwowym ruchem głowy. – Nie macie aby zwykłej wody? – Mamy. – Podać? – Dwie szklanice z łaski swojej. – ucieszył się mężczyzna. Napiwszy się, Sargior ruszył w stronę areny. Jako, że oberża znajdowała się w dolnym mieście, od celu podróży dzieliło go nie więcej niż dwie kopy kroków. Bez problemu trafił do przyklejonej do areny strażnicy. Dumnie wszedł do środka i rozejrzał się. Wnętrze budynku było bardziej niż skromne. Goła podłoga, na której leżał jedynie malutki... I zniszczony kawałek skóry, najpewniej dzika, oraz niczym nieozdobione ściany, czyniły pomieszczenie ponurym. Przy jedynym oknie stało biurko, a przy nim siedział zasuszony, siwy mężczyzna. Starość przeorała jego twarz licznymi zmarszczkami, plamkami i brodawkami. Brzydoty pogłębiały żółte gałki oczne, które leniwie i nieżyczliwie spojrzały na gościa. – Czego tu? – przywitał Sargiora skrzypiący niczym nie naoliwione zawiasy głos staruszka. – Chcę walczyć z Gorgolem – rzekł hardo Sargior. – To dobrze, że chcesz. A ile jesteś gotów postawić? Sargior stracił nieco pewności siebie. A ile potrzeba? Jako, że wyzywasz do walki obecnego mistrza i założyciela naszego stowarzyszenia, zaczął staruszek, nie zapiszę cię, jeśli nie wyłożysz co najmniej czterech srebrzaków. Chwytaj za pióro rzekł Sargior i zaczął grzebać w sakwie. Po chwili rzucił na biurko cztery srebrne monety, które spadły z głośnym brzękiem. – Oho! – starzec uśmiechnął się paskudnie. – Dawno nikt nie wyzwał samego mistrza. – Ucieszy się, stary Szelma! Skryba zanurzył długie gęsie pióro w inkałście i zaczął nim skrobać po papierze. Szybkim ruchem sięgnął po monety i wręczył sargiorowi pismo: Dziś są przewidziane dwie walki, twoja odbędzie się na samym końcu. Nie spóźnij się, inaczej srebrzaki przepadną. Jeśli zwyciężysz, wróć z tym dokumentem do mnie, a wypłacimy ci należną wygraną. — A jeśli przegram? — spytał naiwnie Sargior. Starzec łypnął na niego rozbawionymi oczami, poczytując jego pytanie za żart. — To pójdziesz w cholerę! Zadowolony Sargior opuścił strażnicę udał się w kierunku bramy głównej. Minął plac handlowy, który jak zwykle skupiał lwią część mieszkańców Waren, przyszedł do górnego miasta, minął ratusz, szafot, który był przeozdobiony świeżym wisielcem. Minął kapliczkę, przy której po raz pierwszy dostrzegł nowicjusza zakonu. Minął łypiących na niego podejrzliwie knechtów i wnet Znalazł się na znanym już trakcie. Drogę przebył niemalże spacerkiem. Kontentował się przyrodą oraz widokami tutajszego krajobrazu, a nawet z cicha pogwizdywał. Był zadowolony z siebie. Proces aklimatyzowania się do nowych warunków przebiegał wyśmienicie. Infiltrowanie zakonu szło jak najlepiej, a do tego pokonał demona właściwie z marszu, przypadkiem. Wszystkie te czynniki sprawiały, że sargior czuł się znakomicie. Stanął przed żelaznymi wieżejami jeszcze przed południem. Zastukał. Po chwili usłyszał odgłos odsuwanego rygla, i zaczęły mu się przyglądać ciekawskie. Chytre oczy. Strażnik bramy bez słowa zasunął klapkę i otworzył małe drzwi, które zaskrzypiały przeciągle. – Dekart już wrócił, nieprawdaż? – zaczął Sargior. Pendar potwierdził szybkim skinieniem głowy. – Dalej jesteś zainteresowany tym, co miało miejsce we wschodniej świątyni? Ciągnął niby od niechcenia Sargior. Ponowne skinięcie głową, tym razem dwukrotne. Sargior wziął głęboki oddech i zaczął snuć swą opowieść. Starał się nie pominąć żadnego szczegółu. W trakcie opowiadania oczy Pendara stawały się coraz większe. Strażnik bramy przyłapał się na tym, że musi kontrolować swą szczękę, która lekko się rozwarła na wspomnienie Lorima. Sargior pod koniec relacji nieco ubarwił swoje osiągnięcia, a rolę Dekarda i Rogę subtelnie pomniejszył. Nowicjusz był już jednak w takim stanie, że drobna blaga nie została zauważona. – Dowodem tego, że ani jedno słowo nie jest długarstwem – skonkludował Sargior – jest ta oto czaszka – rzekł i stuknął kułakiem w ciemię. oraz ten oto goleń. – Dodatkowo, by nasze stosunki nieco się ociepliły – podjął po chwili wymownego milczenia – przyniosłem dla ciebie kilka kosteczek. Możesz z nich zrobić użytek wedle własnego uznania. Sargior sięgnął do sakwy, wziął garść drobnych kości i przesypał je do wyciągniętych i złożonych dłoni Pendara. Kosteczki mieniły się i świeciły niczym żywe srebro. Pendar stał chwilę i patrzył z podziwem na podarek. Ja dopełniłem swojej części umowy, przerwał ciszę Sargior i spojrzał twardo na nowicjusza. Pendar ruchem szybszym niż mrugnięcie oka schował kości do wszytej pod jego szatą kieszeni i ukłonił się nieznacznie. Nie spodziewałem się, że wyniknie z tego taka siurpryza, rzekł i podszedł do małych drzwi. Pchnął je, dobył się pisk. Zapraszam do klasztoru. Oczom Sargiora ukazała się brukowana, wąska i bardzo długa ścieżka. Wstępując na nią, zmusił Pendara, by ten szedł po trawie. Dukt prowadził bezpośrednio do wielkiego budynku. Od nogi zaś. Kierowały do maleńkich ogródków, niewielkich pól uprawnych, kurnika, wychodków, winiarni, studni, dzwonnicy, biblioteki, kapliczki oraz domów dziennych znajdujących się tuż przy monumentalnym budynku klasztoru. Gdy ruszyli w jego stronę, Pendar zaczął pouczać Sargiora. Od teraz zostałeś obdarzony zaufaniem, ale najmniejszego nadwerężenie będzie kosztować Cię bezpowrotne wydalenie z terenu zakonu. Nie licząc tego, że możesz przy tym oberwać pokarku. Nowicjuszy można zagadywać, ale nie przerywaj im w pracy na zbyt długo. – Do magów nie odzywaj się pierwszy, chyba że zostaniesz o to wyraźnie poproszony. – Jak mogę zostać pomocnikiem zakonu? – przerwał mu Sargior. – Widzę, że jesteś dobrze poinformowany. – Nie krół zdziwienia Pendar. – Ale to dobrze o tobie świadczy. Żeby zostać pomocnikiem, musisz pokręcić się po zakonie, najlepiej w pobliżu kaplicy – od czasu do czasu jakiś mag chodzi po terenie klasztoru i szuka pomocnika. Wtedy wystarczy wpaść mu w oko. – Tylko tyle? – przerwał mu Sargior. – Nie można tego przyspieszyć? – Nie można! – prychnął Pendar. – Czasem ochotnicy spędzają tu każde popołudnie i wracają z pustymi rękami a czasem więcej jest magów poszukujących pomocnika niż samych zainteresowanych. Jeśli każdy ochotnik musi przejść jakiś durny test strażnika bramy albo złożyć datek, to nie dziwię się, że nie zawsze magowie znajdują chętnych. Zdziwiłbyś się, przyjacielu. Zdziwiłbyś się. Pendar zdawał się nie słyszeć w jego głosie ironii. Zniechęcony Sergior stanął w miejscu, a nowicjusz wrócił do bramy. Mężczyzna rozejrzał się i bacznie obserwował dookolną rzeczywistość. A rzeczywistość była szara. W maleńkich ogródkach rosły fasola, bób i porzeczki doglądane i podjadane przez kilku nowicjuszy, na niewielkich polach dojrzewały marchewki i kapusta, rośliny niewymagające nadmiernej troski. Z kurnika dochodziło podniecone gdakanie, z wychodka śmierdziało uryną, z winiarni dolatywała słodka woń wina, zmieszana z kwaśnym alkoholem. W kamiennej studni chlupotała woda, Dzwonnica patrolowała okolice, zaś mosiężny dzwon obrózł mchem. Widać z braku ruchu. Drzwi do skromnego, pozbawionego okien budynku biblioteki były zamknięte. Przy kapliczce przycupnął nowicjusz i nijak było rozeznać, czy drzemie, czy żarliwie się modli. Natomiast przy domach dziennych i klasztorze panował ruch. Magowie lub nowicjusze coraz wchodzili i wychodzili, trzaskając drzwiami i śpiesząc to z domu dziennego w stronę klasztoru, to na odwrót. Sargior przeciągnął się i ziewnął. Ruszył leniwie w stronę klasztoru, dłubiąc niedbale w uchu. Cała sytuacja nieco go rozczarowała, czego chciał dać pozór. Kiedy stał na ścieżce... I tempo obserwował przemykające postaci. Nagle jego wzrok przykuła barczysta sylwetka i ciemnoskóra twarz. Zadowolony Sargior podniósł rękę w gęście pozdrowienia. Dekart kątem oka zobaczył ruch. Przystanął, uśmiechnął się i podszedł do znajomka z wyciągniętą dłonią. – Sargiorze, rychło spełniasz obietnicę. – Witaj, Dekart, odparł Sargior. – Czego potrzebujesz w skromnych progach klasztoru? – spytał bez ogródek mak. Sargior przez chwilę się wahał, oscylował między powiedzeniem prawdy a półprawdy. W pierwszym momencie chciał wyznać, że zamierza zdobyć dla żilona łzę a i przez to stara się przypodobać zakonowi. Jednak stwierdził, że może to być zbyt szczere i ryzykowne wyznanie. – Poszukuje przygód i sławy – odparł, a brew mu nawet nie drgnęła. A przy naszym ostatnim spotkaniu mówiłeś, że to jest jeden z prostszych sposobów. Szybko się uczysz, a zdobytą wiedzę szybko wykorzystujesz, skonkludował Dekart. Aczkolwiek muszę uściślić, że jest to jeden ze sposobów, niekoniecznie prostszy. Myślę, że mogę ci pomóc, podjął po chwili. Nie ma co kryć, po naszym ostatnim spotkaniu mam do ciebie sentyment, a także czuję, że jestem ci winny, przysługę. Sargior nic nie odpowiedział. Mak natomiast kontynuował. Teraz idę do biblioteki. Czekaj tu na mnie, zobaczę, co da się zrobić. Dekart ruszył. Niezgodnie z zapowiedzią w stronę klasztoru. Sargior zaś odszedł w stronę kapliczki i usiadł obok pogrążonego we śnie lub modlitewnym transie nowicjuszu. Po kilku chwilach mak wyszedł z budynku i udał się do biblioteki. Zniknął w niej, zamykając za sobą drzwi. Trwało to dobrych kilka chwil, zanim Sargior ponownie ujrzał swego przyjaciela. Ten podszedł do niego i swym zwyczajem położył mu dłoń na ramieniu. Idź do biblioteki. Znajdź w niej Marsima. To najstarszy członek zakonu i jednocześnie mój były pryncypał. Porozmawiaj z nim. Tylko trzeba ci wiedzieć, że z wiekiem Marsim staje się coraz bardziej purytański cyzelatorski, marudny i krotochwilny. Sargior nie mógł uwierzyć, że wszystko idzie tak łatwo. Dekart natomiast kontynuował. Misja jest banalnie prosta i stary Marsim potrzebuje pomocnika, tylko po to, żeby ktoś mógł słuchać jego zrzędzenia. Ale nie możesz wybrzydzać, Sargiorze bo kolejne zadanie może trafić się dopiero w przyszłym tygodniu, jeśli nie później. Nic nie szkodzi, odparł Sargior i spojrzał z niepokojem na oblicze ciemnoskórego maga. A na czym polega nasza misja? Marsim wprowadzi cię w szczegóły, rzekł Descartes. Tymczasem bywaj, czas mnie nagli. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Bardzo pomogłeś, potwierdził Sargior. Mak mrugnął do niego. Wybitne jednostki się przyciągają, a ja wybitnym jednostkom chętnie pomagam, powiedział i ruszył w stronę klasztoru. A gdzie jest drogę? – Nie czeka na kolejne zlecenie gdzieś w okolicy? – zapytał go jeszcze Sargior. Dekart odwrócił się i z szelmowskim uśmiechem oświadczył –– Rogę ruszyła w świat, poszukiwać kolejnych przygód i zdobywać jeszcze większą sławę. – Aha! – Sargior poczuł ukłucie żalu. Tymczasem mak po kilku krokach zniknął w czeluściach klasztoru. Sargier odczekał chwilę, po czym ruszył do biblioteki. Bez wahania otworzył drewniane drzwi i zatopił się w mroku. W środku panowała ciemność tak nieprzenikniona, że zdawałoby się, że ktoś zalał mu oczy czarnym inkaustem. Do tego czuć było kurz i charakterystyczny zapach wydzielany przez wiekowy papier. Po bardzo długiej chwili Sargior zaczął odróżniać kontury poszczególnych regałów i półek. oddali dostrzegł migotliwe światło. Szybko okazało się, że to jedyna świeczka walczyła z mrokiem ogarniającym całą bibliotekę. Sargior, niczym ćma, ruszył w jej kierunku. Po drodze uderzył się goleniem o podest, dzięki któremu można było sięgać do książek ulokowanych na górnych półkach, a także zahaczył boleśnie małym palcem u nogi o kant regału. Sargior zaklął szpetnie. Nim dotarł do świeczki, opuścił go cały zapał. Płomyk tańczący na grubym knocie oświetlał niewielką część. Okrągłego stolika, na którym leżała otwarta książka. Nad nią, niczym maska, wyłaniała się z mroku twarz starego mężczyzny. Bardzo starego mężczyzny. Sargior stwierdził, że Gillon w porównaniu z tym magiem był młodzieniaszkiem, a nawet młokosem. Marsim spojrzał na gościa badawczo. Z jego oczu biła mądrość, płynąca z wieku i doświadczenia życiowego. – Czy mam przyjemność z magiem Marsimem? – zaczął Sargior, którym starzec z miejsca wzbudził rewerencję. – Przyjemność? – zdziwił się mag. Jak na razie nic cię ze mną nie łączy, a już na pewno nieprzyjemność. Sargior nie wiedział, co odrzec. Spuścił wzrok. Czy to ty jesteś ochotnikiem, który pragnie towarzyszyć mi w nadchodzącej misji? Zapytał niespodziewanie mag po długiej i krępującej chwili milczenia. Tak, to ja. Zadanie owo ma delikatną naturę i wymaga wiele taktu. Nie chcę, by towarzyszył mi w nim byle łapserdak. Ale nie przerywaj mi. Marsim nie pozwolił Sargiorowi dojść do głosu. Dekard gorąco cię polecał. A ja zwykłem ufać Dekardowi i jego umiejętności poznawania się na ludziach. Ponownie zapanowała cisza. Sargior nie śmiał się odezwać. – Spotkamy się jutro wieczorem przy kapliczce w Górnym Mieście. – rzekł w końcu Marsim. – Wykorzystaj ten czas na modlitwę i poznanie własnego ducha. Jutro bowiem będziesz towarzyszył mi w egzorcyzmach. Sargior w pierwszym momencie myślał, że się przesłyszał. Nie śmiał jednak indagować starca. Skłonił się i odwrócił, jak mu się zdawało w kierunku wyjścia. Przeszedł dwa kroki i uderzył nosem w regał. Mebel zatrząsł się, a mężczyzna syknął. – Tuszę, że jutro okażesz się bardziej uważny – usłyszał z pleców śmiech maga, który brzmiał jak beczenie kozy. Sargior bez słowa ominął przeszkodę i starał się trafić po omacku do wyjścia. Szedł wzdłuż regału, podpierając się o niego delikatnie. Niespodziewanie jego stopa trafiła w nicość. Sargior stracił równowagę i całym impetem stanął na niższy stopień schodka. Odruchowo zamachał rękoma i strącił książkę z półki. — Tędy, chłopcze, tędy! Nie schodź na niższy poziom! — usłyszał nagle rozbawiony głos starca. — I przestań inkomodować! Nagle Sargiora oblał rażący go w oczy snop światła. W pierwszym momencie zdawało mu się, że oślepnie. Marsim otworzył drzwi biblioteki i wpuścił światło. Sargior przesłonił ręką oczy i ruszył w kierunku wyjścia. Wychodząc za próg, usłyszał jeszcze Do zobaczenia jutro, młodzieńcze. Do zobaczenia. Bąknął upokorzony Sargior. Drzwi zamknęły się cicho. Sargior w pierwszym momencie chciał odnaleźć Dekarda i powiadomić go, że rezygnuje z zadania. Ale zmitygował się szybko. Ciekawość wzięła górę nad awersją do starego maga. Wszak miał być świadkiem najprawdziwszych egzorcyzmów. Mus zdzierżyć starego pierdołę, postanowił Sargior,